Nie wiem, gdzie się urodziłem, kto się mną opiekował. Nie pamiętam żadnej ludzkiej twarzy. Całe życie spędziłem w tym okropnym, kamiennym, wilgotnym zamku. Moim jedynym towarzystwem są nietoperze, karaluchy i szczury. Jest tu ogromna biblioteka. Sam nauczyłem się czytać. Przeczytałem wszystkie książki, które tu są. Jestem inteligentny. Szybko czytam i uczę się. Co jem? Wolę o tym nie myśleć. Moim jedynym towarzystwem są nietoperze, karaluchy i szczury. Ale najgorszy jest... Brak światła. Odkąd pamiętam, otaczały mnie ciemności. Nie jest tak, że nic nie widać. Owszem, widać, ale wciąż jest półmrok. Wszystko jest jednakowo zielone. Ciemnozielone. Dopiero, Dopiero później... Dowiedziałem się, że naprawdę jest całkowicie ciemno, ciem, ciem, ciem, ciem, ciem, ciem, ciem. ale ja, tak jak niektóre zwierzęta i potwor mogę widzieć w podczerwieni. Kiedyś wyszedłem z zamku. Obok zamku, w całkowitej ciemności, rosły drzewa. Ogromne drzewa. Miały chyba ze 100 metrów. Najwyższe wieże w zamku, w którym mieszkałem przez całe życie, są niższe niż korony tych drzew. Na początku myślałem, że to drzewa zakrywają światło i dlatego tu, na dole, jest tak ciemno. Rzeczywiście korony drzew były ogromne, przykrywały wszystko od góry, wyglądały zupełnie jak sklepienie kościoła, ale tu, na samym dole, była jeszcze jedna wieża, całkiem czarna i wyższa niż korony drzew. Niestety, kamienne schody dochodziły tylko do połowy wieży. Dalej trzeba się wspinać. Wspinaczka jest bardzo trudna i z łatwością można się zabić. Jestem bardzo zręczny i bardzo silny. Postanowiłem, że wejdę na czarną wieżę. Wspinałem się i wspinałem się z całej siły chciałem wejść na sam szczyt. Byłem zdesperowany. W końcu dotknąłem kamiennej powierzchni. A więc tu jest szczyt wieży. Używając swojej siły uniosłem głową marmurową klapę. Tak. Podniosłem ją głową. Klapa upadła. Wystawiłem głowę przez otwór. Jasne światło prawie mnie oślepiło. A więc to jest słońce, którego nigdy nie widziałem i znam tylko z książek. Nie, to nie było słońce. To był księżyc w pełni. Słońce oślepiłoby mnie na zawsze. Czekałem przez godzinę, zanim przyzwyczaiłem się do światła. Wyszedłem przez otwór i poczułem grunt pod nogami. To była ziemia. Tu kończyła się wieża. Żyłem przez te wszystkie lata w ogromnej jaskini. W jaskini tak ogromnej, że mieścił się w niej zamek i stumetrowe drzewa. Zacząłem iść przed siebie Przeszedłem przez strumień Nie było mostu W oddali zobaczyłem światła To były światła zamku Zupełnie innego zamku Niż mój kamienny zamek W którym się urodziłem W zasadzie To nie był zamek To był prawie pałac Ludzie, którzy tam byli Śmiali się, bawili się Były tam Duże otwarte okna Wszystko oświetlone, ludzie Młodzi Kilku starszych Wszyscy jedli, bawili się, rozmawiali Pierwszy raz słyszałem ludzki głos Byłem taki szczęśliwy W końcu skończyło się moje nieszczęście Nareszcie koniec horrorów. W końcu będę z ludźmi Nareszcie Spiąłem się przez otwarte okno i wskoczyłem do środka. Sam środek zabawy. Wszyscy ludzie przestraszyli się czegoś. Co się stało? Czego się boją? Zaczynają krzyczeć, czego się boją. Szybciej, uciekać! Przewracają meble, uciekają. Za moment nikogo już nie było w pokoju. Byłem sam. rozumiem, Nie jestem sam. Coś tu jest. W drzwiach, które łączyły pokój, w którym byłem z innym pokojem, coś stało. Coś. Albo ktoś tam się ruszał. Wyglądał prawie jak człowiek. Ale była to jakaś mieszanka wszystkiego, co jest brudne i obrzydliwe na świecie. To był prawdziwy potwór. Teraz rozumiem, dlaczego wszyscy uciekli. Wnerwiony zbliżyłem się do niego. Zauważyłem, że w tym samym czasie on też zbliża się do mnie. Jestem bardzo zręczny i bardzo silny. Podniosłem rękę, żeby obronić się przed tym potworem, przed tym koszmarem. W tym momencie straciłem równowagę, pochyliłem się do przodu. Aaaa! Moja ręka dotknęła jego obrzydliwej ręki. Opuściłem zamek i kraj. Teraz od kilku lat mieszkam w Egipcie. Czasami robię wycieczki z wampirami. Bardzo miłymi, żeby zobaczyć księżyc w pełni. Wiem, że światło słoneczne nie jest dla mnie. Tylko w nocy wychodzę. Tak. Wtedy, gdy dotknąłem tej obrzydliwej ręki potwora i poczułem zimną powierzchnię, zrozumiałem, że... To było lustro. Robert Lovecraft Wyrzutek. Cześć moi drodzy, jak zwykle z Warszawy, mówi do was Piotr. Witam was bardzo serdecznie. Jak wam się podobało opowiadanie? Chciałem, żebyście zainteresowali się opowiadaniem, żebyście nie myśleli o języku polskim. Żebyście zapomnieli, że uczycie się polskiego, tylko żebyście mieli dobrą zabawę. I dlatego pomyślałem, że przestawimy wszystko do góry nogami. I sygnał początkowy będzie dopiero teraz. Realpolish.pl Your Polish language online resource. Za mikrofonem Piotr, to jest podcast Realpolish. Jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Witam. słuchajcie podcastu realpolish.pl Kochani, w tym tygodniu naprawdę wszystko stanęło na głowie. Przez cztery dni nie mogłem dojść do siebie. Niektórzy z Was pewnie już wiecie, że byłem chory na grypę. Ale to chyba nie była normalna grypa To był wirus mutant Jeszcze do tej pory czasami kręci mi się w głowie Bo jestem bardzo osłabiony Na szczęście dostałem od was dużo wsparcia na Facebooku Dziękuję wszystkim za życzenia zdrowia To bardzo miłe z waszej strony I bardzo mi pomogło Ostatnio dostaję od was dużo wiadomości co mnie bardzo cieszy, więc z przyjemnością podzielę się z wami tymi miłymi listami List od Adama bardzo mnie wzruszył Adam napisał, że jest Amerykaninem i już od 16 lat uczy się polskiego Adam napisał coś bardzo ważnego Że uczył się przez wiele lat, ale wciąż nie mówi płynnie po polsku Potem przerwał naukę, bo nie miał na to czasu. I dalej napisał to, co jest najważniejsze. Chyba raczej byłem zniechęcony. Byłem rozczarowany. Ale Adam teraz znalazł moje podcasty i znowu nabrał chęci, żeby uczyć się polskiego. Napisał, pomyślałem, że może mój mózg nie jest zepsuty. Adam, jeśli słuchasz mnie teraz to bardzo Ci dziękuję za wiadomość. Oczywiście, że mózg nie jest zepsuty. Ważne jest, żeby uczyć się języka w odpowiedni sposób, żeby cieszyć się, że używamy nowego języka, żeby cieszyć się z samego procesu nauki. Właśnie wtedy uczymy się języka. Nauka języka to nauka umiejętności, a nie zdobywanie wiedzy. To nie jest to samo. Uczyć się matematyki i uczyć się nowego języka. Pozdrawiam Cię Adam i zachęcam do słuchania podcastów. Pozdrawiam Cię Adam i pozdrawiam również Twoją żadę, która jest Polką. A teraz skoro już wszystko stoi na głowie, to następny list przeczytam po angielsku. Tak jak został napisany przez Kevina. Cześć Piotr. I have joined Real Polish VIP Club because after years of trying to learn Polish with books and CDs I was getting frustrated with my slow progress. Then just over a year ago I found you, Learn Real Polish Online and decided to try your 100 daily stories. It was the best decision that I have made And now that I have completed that course, I am eager to continue my learning and I cannot think of a better place to learn than with you and real Polish VIP club. Pozdrawiam, Kevin. Niesamowity list. Dzięki, Kevin. Bardzo, bardzo mi miło. A teraz dla odbiady przeczytał coś po... Rosyjsku od Walentydy, która napisała tak. Dobry wieczór Pietr. Wam za uroki. Ja po drugomu względu na izłodzenie inostrannego języka i eto błogadaria wam. Wasz metod prosto super. Ja prosto wlibłam w polski język i nadzieję, że skoro rozgwarite i koniecznie pisać wam. Użyję na polską. Jeszcze raz spasibo. Walentina. Dziękuję bardzo Walentynie i Kewidowi za biłe listy. Obiecuję, że dalej już będzie tylko po polsku. <śmiech> Musimy wrócić do rzeczywistości. Nie może wiecznie wszystko stać na głowie. Zgadzacie się ze mną? Kochani, jak wam się podobało opowiadanie o wyrzutku? Człowieka, który... Usunięty jest od innych ludzi, który nie jest akceptowany przez innych. Takiego człowieka nazywamy wyrzutkiem, bo jest wyrzucony ze społeczeństwa. Na takiego człowieka możemy też powiedzieć odszczepieniec. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście słuchając mojej wersji tego opowiadania. Czekam na Wasze komentarze. Może macie jakieś pytania. Na koniec muszę Was jeszcze raz przeprosić za to, że w tym tygodniu nie było nowych filmików w klubie VIP. Tak jak mówiłem wcześniej, byłem tak chory, że nie dałem rady tego zrobić. Myślę, że przyszły tydzień będzie już bardziej normalny i razem będziemy kontynuować czytanie Psa baskerwilów w klubie VIP. Jeśli jest ktoś... Kto nie wie, co to jest Klub VIP, jak działa, czy warto się zapisać, to już mówię w skrócie o co chodzi. Jeśli rozumiesz moje podcasty, to na pewno możesz spróbować filmiki z Klubu VIP. Nazwałem to Klub VIP, a jest to po prostu subskrypcja materiałów. W tej chwili mam w Klubie VIP ponad 300 filmików. Oczywiście wciąż dodaję nowe Chyba, że jestem bardzo chory, ale obiecuję Wam, że postaram się już nie chorować. Co jest w klubie VIP? Jest mini kurs wiedza o Polsce, są powtórki webinarów, są fragmenty seriali z moimi wyjaśnieniami, czytamy razem książki. Wiele, wiele ciekawych rzeczy. Zachęcam do spróbowania. Moi drodzy, powoli będę już kończył dzisiejszy podcast. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za Wasze listy i wiadomości. Cieszę się, że nie poddajecie się, że wciąż się uczycie polskiego i jednocześnie mam nadzieję, że dobrze się bawicie słuchając tego, co dla Was przygotowałem. Trzymajcie się zdrowo, nie dawajcie się grypie. Kochani, byle do wiosny. Ściskam Was bardzo mocno. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam następnym razem. Pa, pa! To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.